Rozdział 25 Istnieje wiele wątpliwości związanych z życiem. Kilka najbardziej znanych to dlaczego rodzi się człowiek, dlaczego umiera, dlaczego przez tyle czasu między jednym a drugim lubi nosić zegarek elektroniczny. Wiele milionów lat temu pewną rasę hiperinteligentnych, panwymiarowych istot których wygląd zewnętrzny w ich własnym wszechwymiarowym świecie nie odbiega zbytnio od naszego, tak bardzo znudziło wieczne wykłócanie się o sens życia, że postanowiła przysiąść fałdów i raz na zawsze wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Szczególnie, że kłótnie tylko przeszkadzały im w ulubionym zajęciu, brokiańskim ultrakrykiecie, dziwnej grze, w której należy bez żadnych widocznych powodów walić partnerów w łeb i zwiewać. W tym celu zbudowały kolosalny superkomputer. Tak szalenie inteligentny, że nim jeszcze podłączono mu banki danych, wypluł zdanie, myślę więc jestem. A zanim ktokolwiek zdążył go wyłączyć, przeprowadził analizę egzystencjalną babki wielkanocnej i podatku dochodowego. Miał rozmiary małego miasta. Jego główną konsoletę wbudowano w ogromne, obciągnięte, cenną, ultraczerwoną skórą biurko dyrektorskie, zbudowane z najrzadszego ultramachoniu, ustawione w specjalnie do tego celu zaprojektowanym dyrektorskim gabinecie. Ciemna wykładzina dywanowa tchnęła dyskretnym luksusem. W pomieszczeniu szczodrze rozmieszczono egzotyczne rośliny doniczkowe, i ze smakiem wykonane ryciny z podobiznami najznakomitszych programistów komputerów z rodzinami. Okazałe okna wychodziły na obsadzony drzewami rozległy plac. W dniu wielkiego włączenia przyszli dwaj statecznie ubrani programiści z aktówkami i zostali dyskretnie zaprowadzeni do gabinetu. Mieli świadomość, że tego dnia reprezentują swą rasę w najwznioślejszym momencie jej istnienia. Jednak siadając z estymą przed biurkiem, otwierając aktówki i wyjmując oprawione w skórę notesy, zachowywali swobodę i zimną krew. Nazywali się Lankwil i Fuk. Przez chwilę siedzieli w pełnym szacunku milczeniu. Potem Lankwil, wymieniając uprzednio milczące spojrzenie z Fukiem, pochylił się nad konsoletą i dotknął małej czarnej płytki. Prawie niesłyszalne brzęczenie poinformowało, że ogromny komputer jest gotów do pracy. Po krótkiej przerwie przemówił silnym, pełnym i głębokim głosem. Jak brzmi to wielkie zadanie, do którego zostałem stworzony ja, głęboka myśl, drugi pod względem wielkości komputer we wszechświecie czasu i przestrzeni? Lankwil i Fug zaskoczeni spojrzeli po sobie. Twoje zadanie o komputerze, zaczął Fug. Nie, nie, nie, nie, nie, czekaj, czekaj, moment, to nie tak, przerwał zaniepokojony Lankwil. Ten komputer miał być największym komputerem wszechczasów i nie będziemy rozmawiać z wicemistrzem. Głęboka myśl zwrócił się do komputera. Czy nie jesteś tak, jak chcieliśmy cię stworzyć, największym i najpotężniejszym komputerem wszechczasów? Określiłem się jako drugi pod względem wielkości, rozległ się głos, bo taka jest prawda. Programiści znów wymienili zaniepokojone spojrzenia. Lankwill odchrząknął. <śmiech> Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Czy nie jesteś większy niż miliard gargantomusk z maksimie galonu, który w milisekundę może policzyć atomy dowolnej gwiazdy? Miliard gargantomusk? Głęboka myśl nie ukrywał wzgardy. To zwykłe liczydło. Czyż nie jesteś zagorzalszym dyskutantem niż ogromny, magiczny i niespożyty, hiperplanetarny, wszechspokrewniony neutronokłótnik z Cyceroniusza 12? Ogromny, magiczny i niespożyty, hiperplanetarny, wszechspokrewniony neutronokłutnik? Głęboka myśl efektownie toczył każde R. Jest może w stanie za pomocą dyskusji sparaliżować mega osła z Arktura, ale tylko ja mógłbym go potem przekonać, by poszedł na spacer. Na czym więc polega problem? Zapytał Fug. Nie ma żadnego problemu. Po prostu jestem drugim co do wielkości komputerem we wszechświecie, czasu i przestrzeni powiedział głęboka myśl ze wspaniałą dykcją. Dlaczego drugim? dociekał Lankwil. Dlaczego ciągle powtarzasz, że jesteś drugim? Mam nadzieję, że nie myślisz o wielomózgowym, logitronicznym, tytanowym tłuczku. Albo o rozmyślomatyku. Albo o... Przez konsolę pogardliwie przemknęły błyski światła. – Nie mam zamiaru marnować nawet jednej jednostki myślomatycznej na dyskusję o tych cybernetycznych prostakach! – huknął. – Mówię o komputerze, który nadejdzie po mnie! Fuk tracił cierpliwość. Odsunął na bok notes i mruknął. – Zdaje mi się, że zaczyna to niepotrzebnie trącić mesjanizmem. – Nie wiecie nic o czasach, które nastąpią – oświadczył głęboka myśl. Lecz ja już teraz widzę w moich niezliczonych obwodach nieskończone strumienie prądów delta przyszłych prawdopodobieństw i wiem, że pewnego dnia pojawi się komputer, któremu nie będę godny obliczać najprostszych parametrów, ale którego zaprojektowanie jest moim przeznaczeniem. Fuk ciężko westchnął i spojrzał na Languilla. Moglibyśmy wreszcie zacząć i zadać nasze pytanie? Langwill dał gestem do zrozumienia, żeby chwilę zaczekał. Co to będzie za komputer? zapytał. W tej chwili nie chcę więcej na ten temat mówić, odparł głęboka myśl. Powiedzcie mi, co mam robić. Słucham. Programiści spojrzeli na siebie i wzruszyli ramionami. Fug pierwszy wziął się w garść. O komputerze, o głęboka myśli, zaintonował. Oto, co dla ciebie wymyśliliśmy. Chcielibyśmy, byś, przerwał, dał nam odpowiedź. Odpowiedź? Najpierw musicie zadać pytanie. A więc pytamy, huknął Fuk. O co? Czym jest życie? Wszechświat, dodał Lankwil. I, i cała reszta, zapiali chórem. Głęboka myśl przez chwilę dumał w milczeniu. Hm, – Sprytne! – odezwał się w końcu. – Poradzisz sobie? Znów nastąpiła znacząca cisza. – Oczywiście, że sobie poradzę! – odparł głęboka myśl. – Istnieje odpowiedź? – spytał Fug, którego zatykało podniecenia. Prosta odpowiedź? – dodał Lankuil. Hm, – Na pewno! – odrzekł głęboka myśl. – Życie? – Wszechświat i cała reszta. Istnieje odpowiedź, ale będę musiał się zastanowić. Nastrój zepsuło nagłe zamieszanie. Gwałtownie otworzyły się drzwi i do pokoju wpadło dwóch wściekłych mężczyzn, ubranych w zgrzebne, wyblakłe niebieskie togi i pasy Uniwersytetu Kruksłan. Odepchnęli na bok nieudolnych lokajów, którzy próbowali zagrodzić im drogę. Żądamy wpuszczenia, wrzeszczał młodszy, waląc młodą, ładną sekretarkę łokciem w gardło. Nuże! krzyczał starszy. Nie możecie nam zabronić wstępu, wypchnął pomocnika programisty z pokoju. Żądamy, byście przestali nas wyrzucać, darł się młodszy, mimo że od dłuższego czasu znajdował się w środku i nikt nie próbował go wyrzucać. Kim jesteście? Wściekły Lanquil zerwał się z krzesła. Czego chcecie? Jestem maitkise oświadczył starszy. A ja domagam się bycia Wrumfondelem, wykrzyczał młodszy. Majtkise odwrócił się ku niemu. To przecież jasne, tłumaczył mu podniecony. Nie musisz tego specjalnie żądać. W porządku, szczeknął Wrumfondel. Jestem Wrumfondel i nie jest to żądanie, lecz jednoznaczny fakt. Żądamy jednoznacznych faktów, walnął pięścią w stojące w pobliżu biurko. – Nie, nieprawda! – wykrzyknął Maitkize ze złością. – Właśnie tego nie żądamy! Wrum Fondel nie zdążył jeszcze zaczerpnąć powietrza, a już krzyczał – Nie żądamy jednoznacznych faktów! Żądamy zupełnego braku jednoznacznych faktów! Żądam, abym mógł być albo nie być Wrum Fondelem! – Tak, ale kim jesteście do diabła? – wykrzyczał wściekły fuk. Jesteśmy filozofami! – odparł Maitkize. Albo i nie, dodał Wrum Fondel, grożąc Lanquilowi i Fukowi palcem. Zamknij się! Jesteśmy filozofami i już! pohamował go Majd Przybyliśmy tu jednoznacznie jako przedstawiciele Zjednoczonego Związku Zawodowego Filozofów, Mędrców, Oświeconych i innych zawodowych myślicieli i żądamy, by ta maszyna została wyłączona natychmiast! A na czym polega problem? zapytał Lanquil. – Zaraz ci wyłożę, na czym polega problem, kolego – perorował Majtkizę. – Na zakresie kompetencji, od co? – Żądamy, by problem polegał albo i nie polegał na zakresie kompetencji – wył Wrumfondel. – Każcie maszynom robić rachunki – grzmiał Majtkizę. – A my będziemy się martwić o odwieczne prawdy. Bardzo dziękuję. – Sprawdźcie swój status prawny. Według prawa poszukiwanie prawdy ostatecznej jest niezbywalnym przywilejem zawodowych myślicieli. Przyjdzie taka cholerna maszyna i ją znajdzie, to z miejsca tracimy robotę, nie? Co będziemy mieli ze ślęczenia północy nad pytaniem, czy Bóg istnieje, jeśli maszyna poda wam jutro rano numer jego telefonu? – To prawda! – krzyczał Wrum Fondel. Żądamy jednoznacznie określonych zakresów wątpliwości i niepewności! Nagle w pokoju zagrzmiał tubalny głos głębokiej myśli. E, może mógłbym się w tym miejscu wtrącić? Będziemy strajkować! wyłów Rumfondel. Tak jest! poparł go Majd Będziecie mieli na karku strajk generalny filozofów! Buczenie w pokoju stało się nagle głośniejsze, gdyż dla nadania swemu głosowi nieco większej mocy głęboka myśl włączył szereg dodatkowych wzmacniaczy basowych – wmontowanych razem z głośnikami, w zawieszone na ścianach misternie rzeźbione i politurowane szafki. Chciałem jedynie powiedzieć, zadudnił komputer, że moje obwody są teraz nieodwołalnie zajęte formułowaniem odpowiedzi na ostateczne pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Zrobił przerwę, upewniając się, czy wszyscy go uważnie słuchają, po czym znacznie spokojniej dodał – Wykonanie programu zajmie mi trochę czasu. Fug niespokojnie spojrzał na zegarek. – Ile? – zapytał. – Siedem i pół miliona lat – odpowiedział głęboka myśl. Blankwil i Fug zgodnie popatrzyli sobie w oczy. – Siedem i pół miliona lat! – wykrzyknęli chórem. – Tak – rozbrzmiał głos głębokiej myśli – Przecież powiedziałem, że muszę się zastanowić. Wydaje mi się jednak, że zajęcie się przeze mnie tą sprawą wywoła ogromny wzrost publicznego zainteresowania filozofią. Każdy będzie miał własną teorię, jaką w końcu dam odpowiedź, a któż mógłby sprzedać to lepiej mediom niż wy? Dopóki będziecie wystarczająco ostro kłócić się między sobą i oskarżać w prasie oraz póki będziecie mieć sprytnych agentów, Macie zapewniony dostatek do końca życia. No, jak to brzmi? Obaj filozofowie znieruchomieli i gapili się na niego. Cholera jasna! odezwał się w końcu Majd To nazywam myśleniem. Powiedz no, Wrum Fondel, dlaczego sami nigdy na coś takiego nie wpadamy? Bo ja wiem! szepnął Wrum Fondel, patrząc z pokorą na terminal komputera. Myślę, że nasze mózgi są... Przetrenowane, majtkizę. Obrócili się na pięcie i ruszyli ku życiu na poziomie, który przekraczał ich najśmielsze marzenia.